się przy, przy, przyjąć ten się Panie, upokój! Ech, jestem jestem Dobra. Dobra, się dług. Jak, jak coś? się się się się się się Mam, Mam, mam, mam. Mam,